podnieść jeszcze wyżej to o czym mówi brat Waldemar. Pierwsza rzecz o tym, że brat wspomniał tutaj o tym, że nie możesz jeść ze stołu bożego i diabelskiego. Przypomniał mi się zaraz taki obraz tu z tego obozu. Sytuacja kiedy spotykamy się na modlitwie i jeden z braci nie jest zdecydowany, nie wie, czy ma wejść, czy nie wejść, staje w drzwiach do tej sali, gdzie się modlimy. I nie wie, co ma zrobić. I tu by chciał być? I tu by chciał być. Jak sądzicie, czy mógł się złączyć w duchu z braćmi i siostrami, którzy się modlili? Nie był w stanie. Dlatego, że w, tym, w tych drzwiach stojąc obok niego przechodziło dziesiątki ludzi, którzy szli czy do toalety, czy do umywalni, gdziekolwiek przechodzili. Jego głowa też była tym zaprzątnięta. Nie był w stanie. Nie możesz, bo nie jesteś w stanie. I tu, i tu. Takich przykładów jest dużo w Biblii. I jeszcze jeden, jedną kwestię chciałbym z Wami podnieść mocno. Właśnie z Księgi Daniela, o której mówił brat Waldemar. O samym początku, kiedy Daniel trafił do niewoli, kiedy znaleźli się, wybrano tych z rodów książęcych młodzieńców. I Zaraz na początku jest ta sytuacja i będę czytał strona 940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 i jest słowo, prosił więc tego przełożonego. Skracając, kto będzie chciał, niech przeczyta sobie dalej. Ten przełożony był, e, bał się, ponieważ miał obawy. On odpowiadał za tych niewolników, którzy później mieli służyć królowi. W otoczeniu królewskim oni mieli się znaleźć. Więc zależało mu na tym, żeby oni byli w dobrej kondycji fizycznej. On za to odpowiadał. I Daniel wtedy, bo jest powiedziane tam dalej, a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. I wtedy Daniel poprosił go, zróbmy próbę na dziesięć dni. I ci tam jedli ze stołu królewskiego, a ci czterej jedli wodę, jarzynę. I co się stało? 13 wiesz, Potem przypatrzył się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby, zrobił z nimi próbę przez 10 dni, a po, po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jedli pokarm ze stołu królewskiego.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 i król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Michel i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym Jego Królestwie. Ale początek, bo to jakiś czas trwało, to nie był tydzień, dwa. To mogło trwać nawet i rok, czy dwa. Ten czas przygotowania, aby mogli służyć na Dworze Królewskim. Ale przyszedł taki czas. Ale początkiem było to, że postanowił. I tak mówi Stary Testament, a teraz Nowy Testament